Like 77. half a lonely in the sky That's really good. Like a ninja, I can go everywhere now It's amazing dude. Like ninja, I can fly everywhere now. That's really 77. Ja pamiętam jak like jeszcze czołgi jeździły po ulicach Rocznik77.pl To już 3 lata. Tak, minęło już 3 lata. Od momentu, kiedy popełniłem tamto nagranie. Zastanawiałem się, czy je powtórzyć, czy nie, bowiem domena Radio Kukut Domowy już umarła. Próbowałem ją przedłużać, ale kwota, jaką sobie one and one zażyczyli, za to, żeby być znowu z nimi, okazała się dla mnie zbyt duża, zbyt droga. Może kiedyś. Jak spadnie mi manna z nieba, to wezmę odnowie to i wrócę z całym archiwum. Chociaż czy jest sen? Nie wiem. Być może nie ma sensu, skoro RSS jest ten sam. Ten główny RSS nie zmienił się. Ale za oknem śnieg. Ten śnieg, który przypomina mi, jak brnąłem po pas w śniegu, bo autobusy nie jeździły, taksówka półtorej godziny po zamówieniu nie przyjechała i dostałem telefon, że przepraszamy, ale nie da się. Nie da się dojechać, bo jest taki śnieg. A ja w ten śnieg brnąłem do szpitala, aby odwiedzić mojego nowo narodzonego syna Ignasia. Minęły już 3 Trzy lata. Ignace zmienił się nie do poznania. Ma już swój własny charakterek. Jest dzieckiem, które jest troszeczkę rozpieszczone, ale jest kochane. Zmienia się. Nie wygląda już jak kluska z makaronowymi wniskami, owinięta w pieluszkę czy jakąś panierkę, ale jest już prawdziwym małym mężczyzną. I tak jak on ma swoje przyzwyczajenia, lubi to, co lubi i domaga się tego całym swoim jestestwem. Ale trzy ale lata temu wróciłem zmęczony, szczęśliwy i okropnie zmęczony. Zatem nie będę więcej mówił. Posłuchajcie sami, co było trzy lata temu. No, może trochę więcej niż trzy lata temu, ale te kilka dni pójdźmy w niepamięt. Witaj. Cieszę się, że przyszedłeś. Myślałem, że będę sam. Chyba jednak nie ma nic gorszego niż samotna radość z tego, że przytrafiło ci szczęście. Wybacz, że tak mówię, jestem zmęczony. Długie oczekiwanie. Poród. Wórt rodzinny, bo wiesz, syn mi się urodził. Tak, widzę, że się uśmiechasz. Usiądź wygodnie, napij się, nalej sobie tego, co lubisz. Wino, kawa, herbata, nieważne. Znieś to, za mnie, za moją żonę, za mojego syna. To oczekiwanie było ciężkie. Wiesz, puszczę ci coś. Znalazłem to na Jamendo.com. Grupa nazywa się, no... Płyta Paris Chicago. Czy jak to tam każdy zwie, nieważne. Posłuchaj. Tak. Pytasz się, czy port rodzinny był ciężki? Był. Przede wszystkim ciężkie było oczekiwanie. Baliśmy się, że wyślą nas do Lubartowa, do Bełżyc, do świetnika. Wiesz jak to jest, kiedyś zima, kiedy nie masz samochodu, kiedy nie masz rodziny, która mogłaby ci trochę więcej pomóc. Dobrze, że babcia przyjechała. Bo pewnie musiałaby żona pojechać sama. Nie życzę żadnej kobiecie samotnego porodu z dala od rodziny. Także pojechaliśmy do szpitala z nadzieją, że nas przyjmą. Bo wiesz, w Lublinie zamknęli dwie porodówki, bo remontują cztery głównych. Nie jest wesoło. Ale wiesz, syn mi się urodził. Napijmy się. Zdrowie Ignasia. To było tak. Kiedy dowiedzieliśmy o Ignasiu, ucieszyliśmy się i przestraszyliśmy się. Przecież Franiu był jeszcze taki mały. A tu już... braciszek. Jednak oczekiwanie było radosne. Patrzyliśmy jak Franiu stawia pierwsze kroki. Jak biega. wyzeli się. I jakoś napawało nas to duchą. No i... W końcu przyszedł ten dzień. Babcia przyjechała kilka dni wcześniej... Mówiłem ci, przywiozła tam kilka rzeczy, łóżeczko dla małego. Przede wszystkim przywiozła siebie. To, że mogła zostać z Franiem, mogła się nie zapiekować. Przyjechała wcześniej, aby Franiu się do niej przyzwyczaił. No i zaczęło się. Bóle. Taksówka. Szybki przejazd, szpital. Wiesz, w szpitalu jest piękny zwyczaj. Kobieta rodzi, czuje już zbliżającego się dzieciaka, a tutaj na recepcji pytają się imię, nazwisko, ostatnia miesiączka, poprzedni poród. Jedno pytanie, drugie pytanie, trzecie pytanie. Nie wolno ci mieć tego przygotowanego na kartce. Nie wolno ci dać gotowca, kobieta musi odpowiedzieć: No przecież wszyscy jej robią łaskę, że może urodzić w tak komfortowych warunkach. Przyjechaliśmy 15:10 do szpitala. Po 15 minutach byliśmy na sali. Tutaj uśmiechnęło się do na szczęście. Była miła położna. Miła położna to skarb. Mówię ci, mówię. Jeżeli jest sucha, jeżeli zachowuje tylko, jakby to powiedzieć, zawodową uprzejmość, to i tak to czujesz. Nie czujesz się bezpiecznie. Nie wiesz, co może się zdarzyć. Ta była miła. Nie wiem, jak miała na imię. Nie ja pamiętam jej wygląd, ale chciałbym jej podziękować. Podziękować za to, że nam pomogła. Trafiliśmy do tej samej sali, gdzie rodził się w praniu. Godzina oczekiwania. Badanie tętna. Słuchanie jak małemu Ignasiowi bije serduszko. Przed porodem przyspiesza, zwalnia. Każdy skurcz odczuwa. Boi się. Nie tylko on, my też. Wiesz, zaczęło się. Poród był szybko. Takiego porodu życzę każdej kobiecie. Było tak szybko, że nie zdążyłem się zdenerwować. Nie zdążyłem się przestraszyć, nie zdążyłem. Nic nie zdążyłem, trochę coś o nie pomogłem. Przytrzymałem ją. Byłem obok. Później przyciąłem pępowinę. Postałem przy maluchu. Powiadomiłem rodzinę. Tak. Usłyszałem jego głos. Nagrałem jego chwilenie. Mówię Ci, to jest niezapomniane przeżycie. Nie to, że przecinasz pępowinę. Nie to, że jesteś przy porodzie. Lecz to, że jesteście razem. Że wspólnie przeżywacie te ciężkie, radosne chwile. Zdrowie Ignacia. Ale powiem ci, że prawie bym skłamał. Tak podniosło mi się ciśnienie, kiedy zaczęły rodzić trzy osoby. Trzy kobiety. Trzech mężczyzn. Tak, każdy to był chłopak. I była jedna położna. Doprowadzili do tego, że była jedna położna. Normalnie są dwie, ale wiesz, jak jedna zachoruje... I nie ma kto jej zastąpić, jest jedna. No właśnie. Trzy rodzące kobiety. Trzy kobiety, które przyjechały w nadziei, że będą pod opieką. Mogły zacząć się bać. Nawet najlepsza położna nie odbierze trzech porodów naraz. Na szczęście jedna z oddziałowych miała uprawnienia położnej. Przyszła i pomogła. Za 10.12. Ignać o mi światu, że jest. Tak. No i później zaczęło się. Człowiek się cieszy, że ma syna. Ale zaraz sprowadzają go na ziemię. W szpitalu nie ma łóżek. Wiesz, Madzia... Leżała na łóżku porodowym, takim specjalnym do rodzenia. Cztery godziny. Nie było łóżka, żeby mogła się przenieść na zwykłe. Po prostu tragedia. Poprzednio razem cztery godziny czekała na sali. Na sali? To korytarzu. Na korytarzu czekała na trakcie porodowym, bo nie było miejsca gdzie dać. Mało Polaków się rodzi. A ja się nie dziwię, która kobieta po takim przeżyciu, po takim wysiłku ma marznąć na korytarzu. Ma modlić się o to, żeby kogoś wypisali, żeby była sala, gdzie będzie mogła położyć się, przytulić maleństwo, nakarmić. Nie tylko NFZ jest morą. On daje pieniądze, ale w szpitalu pracują ludzie. Niektórzy z nich są bez serca. Smutne to jest, bo właśnie w miejscu, gdzie młody człowiek zaczyna życie, gdzie wszystkie emocje, jakie ma jego matka, przychodzą na niego. Matka płacze. Tak. Na salach porodowych płacz matek jest wszędzie. Jest wszechobecny. I to nie dlatego, że to jest depresja. Nie dlatego, że coś się dzieje z dziećmi. Dlatego, że nie rozumieją tej sytuacji. Chciałyby chwili spokoju, radości, a nie gwałtu. Opieprzania za to, że żyją, za to, że są. Jeżeli kobieta sobie nie radzi, jest przestraszona jest młodą matką i tej pierwsze dziecko. Nie można jej obieprzać. Nie można mówić że i zabierze dziecko. Jak nie przestanie płakać. Ja byłem tego świadkiem. Wstrząsnęło mnie to. Tak nie może być. Nie może być tak, że ty w szpitalu się boisz. Ty siedzisz cicho, próbujesz nie płakać, bo, bo ty masz problem. To nie jest obóz koncentracyjny, to nie jest więzienie. To jest miejsce, gdzie jesteś. Jesteś z własnym dzieckiem. Jesteś kobietą moi. No i nie szanują cię. Napijmy się za dzieci, żeby nasze dzieci były szczęśliwsze. Żeby ich dzieci i nasze następne dzieci nie musiały przeżywać czegoś takiego. Wiesz, szpital to instytucja. Szpital to ludzie. Jedni mają serca, inni nie mają serca. Była taka jedna celowa, Żona ona karmiła małego. Długo jadł, godzinę. A to nich z pretensjami, że jak to ona nie zjadła kolacji, kto to umyje? Bo kuchnia nie będzie wiecznie pracować. Ludzie, to jest jeden talerz. To jest jeden talerz, który... No co ma zrobić kobieta? Dziecko je. Dziecko się wyrywa. A ona nie pozwoli. Nie, bo ma być wszystko odstawione, ma być tak, jak ona chce. Ja nie wiem, po co ona w szpitalu, na takim oddziale. Niech idzie zamiatać ulicę, tam może drzecie ryje na kogoś. To nie były miłe wspomnienia. Małemu rupiało oczko. Macia bała się iść. Jak była taka jedna pielęgniarka. Prosić o przemycie. Nieważne, czy miała oczko. Nieważne, czy myła małego. Po prostu zawsze ryk. Mały, bał się jej, nie wiem, nie wiem co nam robiła. Nie wiem, może była tak samo delikatna jak walec drogowy. Po prostu mały zawsze płakał. Jeżeli jej nie było, była inna pielęgniarka. To nie było płaczu. Nawet wielokrotnie nie było przebudzenia się malucha. Inne potrafiły. Może wyolbrzymiam, może za bardzo narzekam, ale te dwie czy trzy osoby potrafiły zewrzeć radość z narodni. Poród rodzinny jest ważny. Ważne są pierwsze chwile. Wszystko się robi po to, żeby przyszło na świat bezpiecznie było radosne, szczęśliwe i tak jest do momentu, kiedy kiedy poród się zakończy te dwie godziny po porodzie kiedy już później kobiety są przewożone na salę to już jest jakby za kurtyną kurtyna opadła, akcja się skończył i zaczyna się szare życie Tak, to były ciężkie dni, szczególnie ciężkie, że zdala od siebie nie mogłem być cały czas z żoną, nie mogłem być cały czas z małym. Napijmy się za to, żeby kobiety leżały krótko w szpitalu. Tam nie spotka ich nic dobrego. Im szybciej stamtąd wyjdą, tym szybciej dzieci będą zdrowe. Tym lepiej dla nich i dla dzieci. Wypijmy za to. No. Dziękuję, że przyszedłeś na toast. Dziękuję, że odsłuchałeś tego podcastu. I wyknął je choć trochę moich słów, może herbaty, może wina. Także proszę Cię, wypij jeszcze zdrowie, Ignasia. Niech rocznie zdrowo. Do usłyszenia na www.radio.pl. Żegna się Andrzej Fabienne. Même tu souris si inspiré que je retombe impressionné alors tu m'invites à me rassembler tu sembles même m'apprécier juste un regard un peu suspect mentirais-tu semble-me parler je m'aime tu alors justement je m'aime que tu alors justement je m'aime que tu alors justement je m'aime que tu alors justement J'ai au je te regarde, t'éloignes de moi, mais j'ai la tête tellement de travers que je te vois à travers un verre, alors je me marre à très amusé tu as le corps, à tous les formes et juste une flaque de whisky par terre, m'entraîne prénom. À ne pas être fier, je mets que tu alors justement. Je mets que tu alors justement. Je mets que tu alors justement. Je mets tu alors justement. Powiedz kogut? Ładnie. Powiedz domowy. widz radio kogo domowy, uh -uh -uh. Radio Kogut domowy